Cześć, ja nazywam się Bartek Staniszewski, oglądasz film o, waże... o ważeniu piwa, tym razem będzie, a w ogóle kanał się nazywa 314wo.pl, 314wo to jest rebus, ale to ja tak nazywam ten kanał, ten browar mój. Natomiast moje dziecko nazywa to BBB, czyli Beznadziejny Browar Wartka. Zobaczymy, która nazwa się przyjmie w internecie, ponieważ to ja tu występuję i ja ją narzucam, więc będzie raczej 314 wpl Dobra, 41. piwo, już końcówka, chciałem Wam pokazać jak przebiegał proces fermentacji. Trochę mam tutaj problem z tym, miałem problem, żeby to jakoś zobrazować, dlatego no będzie tak jak będzie. E, tak, zapraszam na ekran, bo tutaj właściwie chcę to pokazać, jak zwykle. Nie bąbelki, nie, nie bulgotanie w rurce, nie piana e, i te spektakularne, magiczne rzeczy, które się dzieją w zbiorniku, tylko liczby. E, tak, to jest cały przebieg fermentacji od 5 lipca aż do dzisiaj, czyli do 27. No, do wczoraj właściwie. I taki wykres jak tutaj, jak tutaj widać jest dosyć nudny można powiedzieć. Dlaczego? Właśnie sobie uświadomiłem, że osoba niedoświadczona, niedoświadczona która nawet ma tego e mogłaby na początku fermentacji nieco się niepokoić. Dlaczego? no to skróćmy ten wykres do takiego stanu, czyli wrzuciłem e-spindla, niby rozpoczęła się ta fermentacja. Mamy 5 lipca, godzina 15.42, to znaczy dzisiaj jest 28 lipca. Ale e tak, włączony e pierwsze dane z 5 lipca, z godziny 15.42. E tu mamy 6 lipca, e tu mamy 6 lipca, e nic się nie dzieje. E Dojdźmy może do tego momentu, kiedy jeszcze wciąż nie ma fermentacji, kiedy ona jeszcze wciąż nie ruszyła. Tak właśnie wyglądał ten wykres po no po, 30, po, no po ponad 24 godziny, raz 15, 15, 5 lipca, 19, 6 lipca, czyli 28, jakieś 28 godzin. No i yy, tak naprawdę teraz pokażę kawałek już o. I tutaj dopiero taki poważny taki, yy, taki stromy spadek można nazwać początkiem fermentacji. Kiedy ona się yy, rozpoczęła? No, gdzieś około, 21, yy, około 6, 6 lipca czyli jakiś lag, czyli ten to opóźnienie w yy, roz yy, rozpoczęciu fermentacji trwał jakieś 20, 28 godzin, powiedzmy. Dobrze mówię? No jak źle no. mówię, nie, no więcej, po, ponad 30, ponad 30 godzin. Więc niezbyt szybko, biorąc pod uwagę, że miałem zdrową gęstwę, no to, to bym się spodziewał szybciej, dlatego mnie to trochę niepokoiło. No ale było, minęło, stare dzieje. Tak, dlatego, teraz zobaczcie, jak wygląda... Ten wykres o, powiedzmy, z takiego czasu, prawda? Z tym, w porównaniu z tym, co było widoczne tutaj na samym początku. No, ktoś, kto nie doświadcza, nie ma doświadczenia z fermentacją, mógłby się tutaj mocno pomylić. Także i kiedy się skończyła fermentacja? No myślę, że można znowu skróćmy tę perspektywę do takiego mniejszego okresu. Myślę, że, y, że tutaj, że. No nie, no jeszcze się obniża. Ale to, to jeszcze no, myślę, że gdzieś tutaj to można powiedzieć, że już jest po fermentacji, czyli mamy ósmy, wtedy było 6, no znowu jakieś 30 parę godzin y, sama fermentacja trwała. No i teoretycznie można powiedzieć, że tu już się ona zakończyła, nic więcej się nie zdarzyło. Ale y, jaką tu mamy wartość? 36,5. Zobaczmy teraz wartość w tym miejscu. No właśnie 35,5. Jeszcze o jeden stopień kątowy spadło. Kiedyś może powiem jak działa ten e spindle, żebym mógł, żebym, żebyście wiedzieli o czym mówię. Mówiąc o tych kątowych zmianach. Tak. Tu o, to jest ciekawe. To kompletnie nie ma znaczenia. Ja tutaj podniosłem temperaturę i również jak widać zmieniła się też, zmienił się kąt nachylenia spindla. natomiast też warto zobaczyć jak to są niewielkie jednostki. tu mamy 35,5 stopnia, tu mamy 35,75. to jest prawie to jest no, nic w porównaniu z tym, że tutaj było 54, prawie 55, a tutaj jest 35, czyli 20 stopni, 20 stopni różnicy. Yy, także to mamy fermentację. Jeszcze pokażę tylko jak w tym czasie kształtowała się temperatura. Znowu wezmę wezmę cały okres. o No i tutaj jak widać yy, na początku dosyć yy, działy się różne yy, ciekawe rzeczy. Yy, tak, dlatego, że jak e, mówiłem, trochę byłem zaniepokojony, ta fermentacja nie ruszała, nie ruszała. Tu mamy 13, podniosłem temperaturę, tutaj ją znowu trochę nieco podniosłem, e, no ale e, tu to już jest wzrost temperatury związany z, na tym, na tym odcinku to jest wzrost temperatury związany z samą fermentacją, czyli z tym, że drożdże podniosły tą, tą fermentację. I potem, potem co dalej mamy? Halo, halo. Dobra, mamy. I potem ta, tem ta temperatura się ustabilizowała już w okolicach 19 stopni. Te takie linie to wtedy, kiedy i spindle z jakichś powodów nie wysyłał dłużej danych. 17, 18 stopni tu mamy. Tu mamy 18, 18, no jakieś w tym, w tym Przedziale. I w tym miejscu ja y, tą temperaturę, ja postanowiłem już 24, czyli 4 dni temu, y, obniżyłem tą temperaturę y, znacząco, radykalnie, w tej chwili jest 7 stopni, dlatego że ja y, będę już przelewał to piwo do butelek, y, co za chwilę się stanie, dla Was za chwilę, bo ja tego jeszcze nie będę robił. No i żeby ono się tak sklarowało, żeby drożdże opadły, to obniżyłem na koniec tą temperaturę. Tak. I to tyle jest, jeśli chodzi o samą fermentację. O sam przebieg tej fermentacji. Za chwilę będzie butelkowanie, za chwilę będzie, będą różne pomiary, będę mierzył, no, różne, tak naprawdę będę mierzył tylko, tylko zawartość cukru, czyli gęstość brzeczki po już piwa, gęstość po, po fermentacji i cóż, i tyle. No. W samym butelkowaniu tym razem będą spektakularne rzeczy, znaczy dla mnie spektakularne. E, także zachęcam do nie wyłączania, tylko oglądania dalej, e, szczególnie tak naprawdę jeśli ktoś jest piwowarem, bo to dla e, takich e, normalsów może pewnie nic ciekawego. No ale e, rezultat tego całego procesu jest bardzo ciekawy, bo z tego powstaje piwo, które jest dobre. No tak. Także e, cóż, zapraszam do butelkowania. Dobra. Muszę zdezynfekować butelki, ponieważ piwa jest tam jeśli dobrze pamiętam, albo zaraz zerknę 21 litrów, odjąć jakąś tam stratę, czyli ze 20 litrów jest, spokojnie, 40 butelek ale czyli muszę to, to ponad 40 butelek sobie trochę przygotować na wszelki wypadek jak zwykle przypominam o doskonałym urządzeniu do tego, do tego mycia. Dlaczego doskonałe? Tutaj jest roztwór Starsana. O. I w ten sposób dezynfekuje butelkę. W innym wypadku musiałbym wlać tutaj, potrząsać, przelewać do następnej itd., itd. To jest szybsze i, i takie fajniejsze. No dobra. Ale nie będę pokazywał, jak dozynfekuję butelki, bo to jest nudne i nie ma o czym rozmawiać. Chodzi o po prostu udokumentowanie pewnych etapów. Dobrze, przyniosłem... Warka 41, fermentacja i butelkowanie, ale w tle dzieje się warka 42, której również muszę pilnować. Przyniosłem sobie w tej chwili schłodzone schłodzone piwo, yy, zaraz przeleję tutaj do, yy, do tego yy, pojemnika, z którego komor, za yy, którego, z którego będę przelewał do butelek. No i yy, cóż, pomierzę parametry, a właściwie tylko, tylko gęstość końcową, żebym wiedział jak odformentowało i ile ma alkoholu. Gęstwę z tego, z tego piwa odbiorę, żeby mieć do następnego, czyli do tego co się teraz gotuje. Co jeszcze? Chyba już. No dobra, zresztą to na bieżąco się okaże. Dobra. Jedziemy z przelewaniem. W tej chwili trzeba zrobić tak, żeby, żeby to przelać już ostrożnie. Aha, umyję sobie szklankę, do której troszkę przeleję. je sobie trochę do tej szklanki. W międzyczasie dla spróbowania. dobra. Aha, to nie, to dobrze. jest nie Komary, normalnie jest tyle komarów ostatnio. Jest 1 sierpnia, godzina jest 16:45. Zatem piwo fermentowało no ładne ze cztery tygodnie. Bardzo ładnie pachnie. Bardzo ładnie, też zdrowo wygląda. Na tym etapie trzeba powiedzieć, że wszystko jest z nim w porządku. A jak na tym etapie jest wszystko w porządku, to już raczej będzie z nim w porządku. Dobra. Dobra, za chwilę wrócimy do tematu, bo ja muszę teraz do tego drugiego filmu się y, nagrać. Do warki 42. Tu mam rozpuszczone 72 73 g cukru y, w 200 chyba litra, litra, mililitrach y, wody. No dobra, przepompowuję. Teraz już bez tlenu, czyli yy, tak na samo dno. Aha, ta szklanka. Bo chciałbym sobie troszkę do niej nalać. Ależ czarne. Ale czarne. Nie chcę pluć do tego. Raz, że komar. No trochę sobie z... Aha, już to leci, dobra. Rożdże bardzo ładnie flokulujące, pięknie się, no prawie do samego końca ściągnąłem. O tak, tak. Pierwsze, pierwsze wrażenie to chmiel, no bo chmielu jest sporo, więc gorycz z chmielu. Ale zaraz za tą goryczą tym razem jest ta popiołowość. Jest, jest ta paloność, która właśnie, na którą liczyłem. Yy. Dużo pełniejsze od tego Arish Stoutu, który który uważałem poprzednio, czyli 40 warka. Mam wrażenie, że nieco wyczuwalny alkohol. No yy, cóż. Ono było y, mocniejsze, więcej też słodyczy. Jakby to, co chciałem osiągnąć, y, to nieco jest za y, Zbyt pełne, ale to jest bardzo dobre piwo. No, naprawdę świetne. Czekolada, kawa, paloność. Trochę alkoholowa, ale troszeczkę minimalnie, więc ona się prawdopodobnie ułoży bardzo szybko. Dobra. Dobrze, że zostawiłem sobie łyka, bo trzeba zmierzyć ekstrakt. Yy, według tego co zmierzyłem odfermentowało zaledwie do 5,2, więc yy, no, bym powiedział, że słabo. Spodziewałem się więcej, znaczy powinno być więcej, yy, więc to odfermentowanie nie za duże, stąd ta słodkość. No trudno, no. znaczy trudno. Piwo będzie dobre, ono już jest dobre, za chwilę, za chwilę się, po nagazowaniu będzie gotowe i no zobaczymy, no cóż. Człowiek robi brzeczkę, drożdże robią piwo i w sumie nie wiadomo, nie da się ich w pełni kontrolować. No dobra, To ja idę lać w butelki. A, właśnie, mówiłem o spektakularnej rzeczy. Będzie. Słucham. No, po prostu dobrze już jadę.